Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Nie pochodzenia z instrumentów żywych, czyli po prostu syntów. Później, wiadomo, Kemot i Łęcki, a właściwie DJ-set Kamota. No i teraz Smutne, które praktycznie poza jedną piosenką całe będą wypełnione różnego rodzaju syntetycznymi instrumentami, bo tak w sumie dzisiaj mi przyszło do głowy. I zaczynamy od lat 80., troszeczkę sobie poskaczemy, od 80 przez 90 po już późniejsze i czasy nam współczesne, a zaczniemy sobie od grupy Book of Love i kawałka Modigliani. z początku XX wieku, który no, głównie malował właśnie portrety. Ciężko określić też tutaj jego styl. Niektórzy mówią, że to trochę kubizm, niektórzy tutaj mieszają, że fowizm wchodzi. No ale jedną rzecz trzeba przyznać, Modigliani wybitnym artystą był. Na świat przyszedł w Livorno, a odszedł w Paryżu. Zresztą jak zyskał wielką, wielką sławę. Jego obrazy zaczęły się sprzedawać jeszcze za jego życia. Przyjechał na ostatni rok swojego życia do Paryża i zachorował tam na gruźlicę, umierając gdzieś na ulicy, jak zabierała go karetka do szpitala, czy tam jakiś powóz, coś, co było odpowiednikiem karetki. Ostatnie słowa, jakie ponoć powiedział, to Włochy, moje Włochy, wyrażając właśnie tą tęsknotę za tym krajem. No i Tutaj, drodzy słuchacze, też zresztą na singlu e, od, ok, od kawałka Modyliany grupy Book of Love jest jeden z jego obrazów, a tak naprawdę portret e, jego e, ukochanej. E, z, z którą jest też pochowany na, na cmentarzu w Paryżu. I taka krótka biografia napisana przez wokalistkę Book of Love, Susan Ottaviano. Zresztą też pochodzenia włoskiego, mimo to, że to zespół amerykański, ale jego trzon, Susan i Theodor Ottaviano, Taviano, pochodzą, pochodzą właśnie prosto ze słonecznej Italii, są dziećmi imigrantów i ten numer to jest też taka troszeczkę tęsknota za ojczyzną ich rodziców. Także zaczęliśmy sobie od Modigliani, takiego syn popowego grania lat 80. i w ogóle grupa Bukowlowa ona tam ma kilka płyt na swoim koncie, ale w sumie jedyną godną zainteresowania jest ta tytułowa. Bukowlow, po prostu book of Love pojawiła się jako pierwszy raz e, szerzej Oni niej scena usłyszała w momencie, kiedy zostali poproszeni przez Depeche Mode i na trasie amerykańskiej e, właśnie przygrywali im jako support. E, no to też otworzyło im trochę drzwi kariery, później mogli się pokazywać w rozgłośniach radiowych e, i nagrali kilka takich hitów, ale my tych hitów grać nie będziemy. E, zagramy za to jeszcze jeden numer z płyty Book of Love, a będzie to numer Yellow Sky. Su połowa lat 80. i w sumie płyta, o której przez jakiś czas było głośno, ale tak naprawdę najgłośniej było dzięki temu, że grupa ta saportowała właśnie podczas trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych Depeche Mode. No i skoro dotarliśmy do Depeche Mode, a rzadko kiedy Depeche gramy na smutnych piosenkach, no to co? To odpoczniemy na chwilę od syntów i będzie wersja taka, nazwijmy my to na pianinko, a chociaż znając grupę Depeche Mode to raczej nikt przy prawdziwym pianinie czy tam fortepianie tutaj nie zasiadał, więc pewnie synty jak najbardziej w tle, hmm, krzyczące dzieci i taki jakiś szum miasta, a zaczniemy sobie od kawałka Somebody. Somebody to share, share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone will stand by my side and give me support. Depeche Mode i zaczęliśmy sobie od spotkania z płytą Some Great Reward, jak dla mnie w katalogu muzycznym Depesh Mode to jest ich najlepszy album i ja sobie dam za niego rękę uciąć, można się ze mną kłócić, bardzo proszę, zapraszam do dyskusji, jak ktoś ma coś do powiedzenia. ale lepszego albumu Depesze nie nagrali. Nie mówię, że reszta jest zła, nie jest zła, jest nawet całkiem niezła, co po niektóre płyty, ale mm, po Some Great Reward, jak dla mnie długo, długo. Nic. E, zaczęliśmy sobie od tego takiego melancholijnego, bardzo estetycznego numeru Somebody, i to jest numer, który pojawił się na pierwszym singlu razem z kawałkiem, który e, później tę płytę zamyka, a Blasphemous Rumors, e, i nad tym numerem chciałbym się troszeczkę bardziej skupić, e, bo kawałek on był w tamte czasy, tamte czasy dość mocno kontrowersyjne na zasadzie takiej, że nawet BBC miało problem, żeby go grać, bo poruszał też tematy związane z samobójstwem i też e, kilka osób e, mówiło, że e, utwór ten jest e, pokłosiem e, samobójstwa siostry Martina Gora sam Martin Gore powiedział, że nie pod żadnym pozorem tak też nie jest a numer jest o nastolatce, która przez swoje całe nastoletnie życie mierzy się z myślami e, samobójczymi i w pewnym momencie odnajduje Boga i te jakieś e, myśli samobójcze od niej odchodzą, e, ale po kilku dniach ginie tragicznie w wypadku e, samochodowym. No, wielki szok był, jak ten numer w ogóle wyszedł, bo później sam Gahan i Igor powiedzieli, że e, przez jakiś czas uczęszczali, mieli taki okres, że się nawrócili, uczęszczali na różnego rodzaju nabożeństwa i tam było coś takiego jak listy e, modlitewne, e, gdzie... W Wpisywały się różne osoby, mówiły o swoich intencjach eee, i mimo, że to były osoby, które już ze względu na różnego rodzaju choroby właściwie były skazane na kontakt z Bogiem, na śmierć, to wciąż dziękują Bogu za to, że wypełniają w taki sposób Jego wolę. No i ten właśnie numer jest takim ironicznym, Mm-hmm. i Blasphemous rumors I teraz, drodzy słuchacze, troszeczkę e, nowszego grania. E, uciekamy już od tych takich lat osiemdziesiątych, a będzie tak naprawdę taki jednorazowy e, wyskok dwóch muzyków Dintela, e, czyli Jimiego Tamboraldo i Bena Gibarda, którego pewnie wszyscy kojarzą z grupy Defka for Cutie. A mowa o takim dość zaskakującym duet Uh, the Postal Service, i oni tutaj właśnie nagrali sobie tą jedną płytę, która jest takim słodko-gorzkim, syntowym uh, hołdem, tęsknotą właśnie za muzyką lat 80. trochę gliczu, trochę smyczki. i taka popowa lekkość się przewija. Do tego właśnie ten taki e, wokal Gibarda tworzą naprawdę niesamowicie przyjemnie się już słuchającą, nostalgiczną całość. Także, drodzy słuchacze, płyta Give Up, grupa The Postal Service e, i w sumie dwa numery sobie od razu zagramy. Doskonałe The District Sleeps Alone Tonight, a później This Place Is A Prison. I'm yeah. I drodzy słuchacze... Teraz, no, przejdziemy się do Junior Boys. Za nami Postal Service. Czas teraz na Junior Boys i płyta So This Is Goodbye, która już była tak naprawdę duetem. Po odejściu jednego z muzyków zostało ich dwóch. Johnny Dark sobie powiedział papa, a został Jeremy Greenspan i Matt Didimus. I dzięki temu też odchodzą troszeczkę od tego tu stepu który gdzieś tam się pojawiał wcześniej od tych takich hałsowych brzmień, które wcześniej były słyszalne na płytach Junior Boys, a skłaniają się bardziej ku nostalgii, ku takiej e, nonchalancji. Nawet na tej płycie jest cover Franka Sinatry, When No One Cares, co jakoś z Junior Boys byśmy tych dwóch muzyków sobie nie połączyli. I rzeczywiście e, cała płyta e, jest taka bardzo sterylna, bardzo e, dopieszczona, taka dość mocno synpopowa i dla mnie to brzmi też tak troszeczkę, jakbyśmy dali takim najsłynniejszym, hałsowym muzykom, m.in. Frankowi Nakałsowi, czy też Larowi Hardowi, e, kawałki italo -disco i oni je robią na zasadzie tak, ale skrojonych czarnych garniturach, tak nandysowsko, nonszalansko. I tak brzmi sobie ta płyta Junior Boys i teraz my będziemy jej słuchać, a właściwie posłuchamy sobie kawałka tytułowego So This Is Goodbye. And I fall Wszystkich piosenek dzisiaj nie zagramy, co przyniosłem, także teraz będę się streszczał, żeby zmieścić prawie wszystkie. E, płyta Night Drive grupa Chromatics, e, płyta doskonała i numer zagramy sobie teraz tytułowy, a później numer, który nie jest autorstwa grupy Chromatics, ale brzmi naprawdę, naprawdę pięknie. I jeżeli ktoś mi powie, że Kate Bush did better, to ja się nie zgodzę. Oba są równoważne. Amen. Okay. Kadiusz Czerniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie. E, Chromatics za nami, Night Drive i później przepiękny cover Running Up That Hill, e, Kate Bush. A żegnamy się, skoro dzisiaj tyle syntów, a właściwie same synty e, w smutnych, to musi się pojawić królowa indie scene, syntów czyli Jessie Lanza e, i kawałek Pull My Hair Back. Do usłyszenia.